Jeszcze, dam. jeszcze raz dzięki, bo mówiłeś. No. Jeszcze raz dzięki, a jeszcze, jeszcze no, ujdzie w dupę, tak czy siak. Miło tego, że mi pomogłeś.